Drugi turniej LG Cup firmy Lima Grand w Czempiniu dobiegł końca. Turniej był zorganizowany dla dzieci do lat 13. Jednym ze sponsorów, jednym ze sponsorów czy przedstawicieli sponsora był pan Daniel Niewiński. Obok jest również przedstawiciel firmy Limagram pan Leszek Chwalisz. Panowie skończyło się. Jaka jest Wasza krótka ocena tego turnieju? Jakie emocje Wam towarzyszyły? Co widzieliście? Z czego się cieszycie? Co można byłoby poprawić? Na razie musimy ochłonąć tych emocji, bo było ich, było ich dużo. Dwa dni pięknych, zaciętych spotkań piłkarskich, pełnego zaangażowania. Dzieci grających na 100% od początku do końca, więc no możemy tylko powiedzieć. Pogoda nam dopisała, zespoły się starały, więc... Dwa dni pełne emocji. Mhm. Najważniejsze, najważniejsze jest tylko to, że dzieci miały dobrą zabawę. I o to nam to wszystkim chodzi. W szczególności te dzieci z tych środowisk wiejskich, bo tam praktycznie w dużych ośrodkach młodzież ma większe dotarcie do sportu niż na tych małych wsiach. Dlatego dla nas głównym zadaniem było, żeby dotrzeć z tym turniejem tam, gdzie inni nie docierają, tam, gdzie my działamy. Przede wszystkim działamy tam dla rolnictwa. A jeśli dzieci mogą przy tym skorzystać, to dla nas tym bardziej większa pociecha. No, myślę sobie tutaj, że wszyscy zostali nagrodzeni. Panowie, najważniejsze nagrody, które były wręczone na tym turnieju. Yy, co wam sprawia szczególną radość? Znaczy, wszystkie Staraliśmy się nagrodzić wszystkie Drużyny, bo rozpiętość stylowa była, no i przygotowań była dosyć duża, były zespoły bardzo dobre, grające na co dzień w różnych ligach, były zespoły mniej intensywnie przygotowywane, więc żeby nie było przykrości, żeby wszyscy czuli się zwycięzcami w tym turnieju, w tym turnieju przygotowaliśmy nagrody dla wszystkich uczestników, więc trudno powiedzieć, która nagroda była, była najlepsza wszystkie były bardzo ważne Fajnie, że, że widzimy na przykład dziewczyny grające w piłkę, że widzimy pełne zaangażowanie, że widzimy widzimy grę do końca, żadnej gry na czas, żadnego, y, żadnego kalkulowania, futbol w najczystszej postaci. No ale widziałem, że jak najlepszy strzelec w turnieju został nagradzony, to się popłakał. i jak, to, jak to... to to chodzi o to, że jak to przeżywał, tak? To, to jest właśnie ta prawdziwa gra za... bo myślę, że on płakał z tego względu, że jego drużyna nie wygrała. No, ja bym tylko chciał, żeby nasi zawodnicy w kadzie reprezentacji podchodzili tak poważnie, jak te dzieci. A mówię, dla, dla tych dzieciaków, dla nas to przede wszystkim Zabawa. To co też Daniel podkreślił, że w tym turnieju były już trzy dziewczyny. W zeszłym roku mieliśmy tylko jedną zawodniczkę, a w tym roku już mieliśmy trzy zawodniczki. No i również poziom ich gry był naprawdę, no niektórzy chłopcy musiałbym się naprawdę starać, żeby potrafili grać z tymi dziewczynami. No. No, rok, rok, Będziemy tak. czuli satysfakcję największą, gdy z tych chłopców czy dziewczynek wyrosną zawodnicy Klubów czy ekstra klasy, a może nawet kadry, bo, bo z Czempienia pochodzi Miłosz Przybecki, to jest zawodnik teraz Zagłębia Lubin, który już miał swój debiut w kadrze, a pochodzi właśnie z Czempienia z takiego małego klubu. I dzięki takim małym klubom, e, talenty są wyławiane. I to na tym powinno nam zależeć, żeby, żeby te talenty nie były marnowane, żeby były wyławione miałem okazję obserwować Miłosza, który tutaj był dzisiaj na boisku. Oczywiście tylko jako gość. Podpisywał talerzyki od kiełbasek, podpisywał buty, podpisywał koszulki zawodnikom. Ta młodzież była zachwycona tym młodym zawodnikiem grający po w pierwszej ligi. Ale to był najlepszy dowód, że dla tych dzieci to wszystko jest możliwe, tak? Że to nie jest coś dla tych wszystkich, tak jak wspomniałem, dla tych dzieci z tych wielkich ośrodków, ale również z tych ośrodków wiejskich. Bo on był najlepszym tego przykładem. Pochodzi tu z Asa Champion. On też zaczynał, tak jak tutaj prezes powiedział, on też zaczynał od tych małych turniejów. Był kilkakrotnie królem strzelców, a teraz ci młodzi, mali, młodzi ludzie mają teraz kogo brać przykład, tak? No, rok temu mieliśmy pierwszy turniej, mamy drugi. Jak się przygotowujecie już później do trzeciego? No podsumujemy sobie. Sobie na razie ten tegoroczny turniej. Na pewno będziemy coś organizować, bo trzeba to kontynuować. Jest to chyba najprzyjemniejszy sposób na promocję, na wydawanie pieniędzy na marketing, tego typu, organizacja tego typu turniejów i e, współpraca z Czempiniem jest na tyle dobra i między innymi dlatego ją w ogóle prowadzimy, że, że to nie wystarczy sponsorować, nie wystarczy przeznaczyć jakieś pieniążki na, na organizację turnieju, trzeba znaleźć kogoś, kto się zaangażuje w pełni i taki turniej zorganizuje a tutaj e, rodzice, dzieci grający, grających w wasie zarząd jest na tyle zaangażowany tu wiele rzeczy, to boisko z noclegi wszystko było zorganizowane, perfekcyjnie więc, więc z takimi ludźmi się dobrze współpracuje i pewnie tę współpracę będziemy kontynuować a, a co poprawić, to jeszcze się zastanowi może jakąś kategorię dla dziewcząt sprowadzimy, zobaczymy To jest ciekawe. tym bardziej tak jak na nie tu jest wiele takich cichych bohaterów, którzy w postaci rodziców i tych wszystkich innych, którzy tak na co dzień nie widać, którzy gdzieś z tyłu, gdzieś przygotowują to wszystko bo tak jak mówię, bez nich też by tego nie było możliwości tego turnieju ja bardzo Panom dziękuję za rozmowę i ze swej strony jako wydawca raportu rolnego obiecuję, deklaruję, że w przyszłym roku, jeżeli raport rolny będzie uczestniczył w tym turnieju jako redakcja współpracująca z, ze sponsorem, to na pewno ufundujemy puchar dla najmłodszego piłkarza będącego na boisku.